Hej, hej, hej! Witamy w szesnastym już odcinku podcastu Asian Jam. Witamy w odcinku newsowym. Przy mikrofonie, identycznie jak poprzednim razem, Agusia Zygmunt. Hello, hello! I ja, Michał M. Jankowski. Przygotowaliśmy dla Was całą masę fantastycznych newsów z krajów azjatyckich. No, głównie Japonii, Korei, ale myślę, że będziecie zadowoleni. Agusia, chcesz zacząć? Czy mam wybór? A więc tak, e, chciałabym zacząć od wypadku, który zdarzył się e, stosunkowo niedawno, bo wczoraj, 27 stycznia, w drodze na Icon Concert, który miał e, promować zimowe igrzyska. Pienyong, tak, dobrze wymówiłam, bo ja mam zawsze problemy z tymi koreańskim. Chyba po polsku to będzie Pyeongchang, ale ja nie wiem jaki jest jego. No, samochód, którym podróżowali członkowie grupy B1A4 miał kolizję z innym pojazdem. Chłopcy z tej grupy zostali zabrani do szpitala i choć ich obrażenia podawane są jako mało poważne, musieli odwołać najbliższe inwenty. W związku z tym prosimy o uwagę na drogach. W Korei też wiemy, że jest zimno, nawet momentami bardzo zimno, tak? Trzeba się ciepło ubierać i uważać na drogach. Z mm, kulturalnych takich mm, kręgów wyszły badania porównujące y, wyniki, jeśli chodzi o sektor kulturalny w południowej Korei. Według badań w agencjach y, zatrudnionych jest 8059 artystów, z czego połowę stanowią piosenkarze, jest to 4028 osób, 38% to aktorzy, 5% z kawałkiem to modele, a niecałe 2% komicy. Yy, trzeba wziąć pod uwagę to, że jest także w tej puli około 1440 osób, które jeszcze nie zadebiutowały, czyli dopiero wyjdą. Czy to jest w ten sposób, że w Korei poza tymi osobami właśnie, które należą do tych różnych agencji, w zasadzie osoby wybić się, że tak powiem, na głębsze wody czy właśnie K-popu to czy on, chyba raczej nie mają szansy, czyli raczej należy upatrywać jakiś przyszłych gwiazd spośród tych właśnie członków agencji. Biorąc pod uwagę to, jakie wymagania są w stosunku do gwiazdki w ogóle popkultury kultury koreańskiej, nie dałoby się praktycznie, ponieważ wymaga się od nich co by nie było lat treningów, tak? Dlatego ponad tysiąc, prawie 1500 osób jest w kolejce do zadebiutowania, tak? Wioz... Gro z odpadnie, gro z będzie jako nowe pokolenia, tak, dalsze produkty popkultury masowej ichniej, tak, w związku z tym nie da się, oczywiście są jakieś grupy indie i tak dalej, jak w każdym kraju, tak, jak w każdym rynku, są one jednak, no, mniej znaczące, dlatego, że nie mają takiego poparcia finansowego, w związku z tym jest dużo trudniej im wypłynąć, tak, to jest moim zdaniem ważne, w 2016 ustalono, że 84% agencji używa standardowego kontraktu, jaki został wyznaczony przez ministerstwo. Jest to poprawa, bo w 2015 było to o 11% mniej z kawałkiem, było to tylko 73,8%. tak? Jak już wcześniej wspominaliśmy, we wcześniejszych odcinkach są duże problemy, jeśli chodzi o kontrakty, o warunki, w jakich gwiazdy pracują i to się toczy zarówno piosenkarzy, jak i aktorów, którzy często mają taką sytuację, że odcinek nowej dramy jest nakręcany dzień przed faktycznym wypuszczeniem w telewizji. To znaczy, że wyobrażamy sobie, jakie to musi być tempo, tak? Dramy są pisane często na bieżąco, yy, wpływają na nią opinie odbiorców, w związku z tym są zmieniane, przerabiane. Często aktorzy śpią po 4 godziny dziennie, tak? A jeśli aktorzy śpią po 4 godziny dziennie, to możemy sobie wyobrazić, jak mało snu mają osoby, które pracują nad produkcją samą, tak? Czyli to jest w ten sposób, że trudno mówić w tym momencie o jakiejkolwiek wizji twórców, jeżeli oni się dostosowują do, do rynku i do nastrojów też yy, społecznych. Raczej wizja twórcy, jeśli chce coś nawet przedstawić, to często nie ma tu nic yy, do rzeczy. To jest po prostu masówka. Biorąc pod uwagę kulturę azjatycką, kultura grupy nad kulturą jednostki zawsze przeważała i w większości przeważa, tak? W związku z tym nie jest to nic dziwnego, poza tym ustalmy. Programy, tak jak wszystko, jest, żeby zdobyć yy, fundusze, tak, musi być oglądalne, bo w przeciwnym razie, jeśli jest mało oglądalne, nikt nie włoży w to potem pieniędzy w, w momencie, kiedy będzie miał kiepskie zyski z tego, tak, bo jeśli wiedzą, że na przykład dany reżyser kiepsko ma kiepskie wyniki, jest normalne, tak samo jest, jeśli chodzi o sportowców, tak? że sportowiec średniej klasy będzie zarabiał średnie pieniądze. Tak jest we wszystkim tak naprawdę, jakby nie patrzeć coś takiego trywialnego jak urzędnicy, tak? Też są oceniani ze względu na performance, jakby nie było. W każdej branży mamy ocenianie ze względu na to na wydajność. W związku z tym tak to niestety wygląda. Wśród standardowych, kon... zresztą tylko, nie tylko, ale yy, średni przychód wynosi około 3300 zł. Tak, Średni zarobek, co nie jest wysokim. a Musimy wziąć pod uwagę to, że niektórzy dyrektorzy popularne gwiazdy zarabiają porządne sumy. W związku z tym widzimy, że jednak no, jest to bardziej kwest... nie jest to jakiś wyjątkowo luksusowy zawód, tak? Przynajmniej dla większości. Dane wykazują, że około 2,4% w ogóle nie ma przychodu, natomiast 34,8% zarabia mniej niż 300 miesięcznie. Jest to, biorąc pod uwagę ceny życia, mieszkań, no ceny śmieszne. Warto by też zauważyć, że 23,5%, czyli prawie ćwierć, Twierdzi, iż za, yy, należą im się zaległe wynagrodzenia. Wiele osób właśnie w tym rynku płaconych jest dopiero po tym, jak drama wyjdzie, czyli na przykład yy, wyszedł nowy odcinek i on tak naprawdę zarabia i ludzie z, mają płacone dopiero po tym, w zależności od tego, jak ten odcinek wyszedł, czy był dobrze oglądany, w związku z tym, czy były duże wpływy dla twórców, czy nie. Co już samo to świadczy, że no jest ewidentny problem, dlatego ministerstwo jakiś czas temu próbowa próbuje, próbowało i dalej próbuje bardziej wyrównać szanse i unormować to jakoś, bo no co to dużo mówić, de facto jest to często praca bardzo nawet niewolnicza by można stwierdzić, no bo... Ludzie pracują, ponieważ potrzebują pracy, żeby przeżyć, tak, ale ta praca jest często w bardzo niebezpiecznych warunkach. Parę tygodni temu na przykład jeden z, jedna osoba z ekipy, mężczyzna, spadł z kilkunastu metrów, jest sparyżowany od pasa w dół. Nic tak naprawdę, no, nie, jest to bardziej podejście, no dobra, następny, tak. Więc ministerstwo, tak jak mówię, próbuje coś z tym zrobić. I teraz na ministerstwo coraz większy nacisk jest także ze względu na to, że starsze osoby zaczynają przeważać w społeczeństwie koreańskim, natomiast brak jest jakichkolwiek standardów co do domów opieki nad nimi. Właśnie niedawno, podajże 19 stycznia, w mieście Miriam wybuchł pożar w szpitalu O który jednocześnie miał przyłączony właśnie aneks z opieką nad osobami starszymi. Zginęło co najmniej 36 osób, a ponad 70 jest rannych, w tym niektóre naprawdę ciężko, w związku z tym prawdopodobnie liczba wzrośnie jeszcze. Były to głównie osoby starsze i chore, jak można się domyśleć, bo w samym szpitalu było w owym czasie około 100 osób, natomiast w aneksie włącznie z pracownikami 94, tak? Więc to już samo, sama liczba wskazuje na to, jak ciężko było. Warto zwrócić uwagę na to, że w grudniu w centrum handlowym, przepraszam, nie w centrum handlowym, tylko w centrum sportowym w wyniku pożaru zginęło 29 osób, a 40 rannych w okolicach Seulu, a to jeszcze przypomina o przypadku z 2014, gdzie właśnie w opieku w domu opieki nad osobami starszymi oraz takimi, które miały demencję bądź komplikacje po udarach, także wybuch pożar i 20 osób skinęło. W związku z tym ludzie zaczynają zwracać uwagę na to, że tak naprawdę środki bezpieczeństwa w tych budynkach, które są tworzone często bardzo szybko, no bo co tu dużo mówić, jest to bardzo jednocześnie potrzebny sektor, jak i dobrze zarabiający, ponieważ gro osób nie może się zajmować swoimi rodzicami w tej chwili już, bo są zbyt zajęci pracą oraz własnym życiem w momencie, kiedy mamy parę, która miała jedno dziecko, drugą parę, która miała też jedno dziecko. Te dzieci biorą małżeństwo, znaczy biorą ślub, mają powiedzmy jedno dziecko, skupiają się na Utrzymaniu się na jakimkolwiek poziomie, tak? Wychowaniu dziecka, w związku z tym mamy czterech dziadków, z którymi nie ma co tak naprawdę zrobić, no bo te dwie osoby, które pracują na pełen etat często, tak? Mają wystarczająco już dużo na własnej głowie i jeszcze starsi rodzice, w związku z tym osoby są oddawane. Więc jest zapotrzebowanie, a z drugiej strony no ludzie zarabiają na tym, tak? Bo co tu dużo mówić... Nie będę oceniać, nie, nie zamierzam nawet tego, czy dobrze, czy źle jest oddawać osoby starsze do domów opieki, ponieważ moim zdaniem każda sytuacja jest bardzo indywidualna, ponieważ miałam praktyki w centrum rehabilitacyjno-opiekuńczym, gdzie były oddawane starsze osoby, które po prostu potrzebowały bardziej specjalistycznej opieki niż rodziny mogą zapewnić. Tak, W związku z tym moim zdaniem w takim wypadku tak jest jak najbardziej potrzeba tego typu domów i oddanie rodzin, kogoś z rodziny do takiego domu nie oznacza, że się go pozbywamy. W wielu przypadkach widziałam właśnie członków rodziny, którzy zawsze się bardzo interesowali losem bliskich. Na przykład, ponieważ brałam udział w rehabilitacji jednego ze starszych panów, który był na oddziale zamkniętym ze względu na Alzheimera. W związku z tym musiał być po prostu na oddziale zamkniętym, żeby mu się nic nie stało. tak? Jego syn przyjeżdża potajże raz na miesiąc do Polski i akurat ja trafiłam na jedną z jego wizyt i ze mną także chciał, pomimo, że byłam tylko pom pomocnicą tak naprawdę, żeby jak najwięcej wiedzieć, czy ojcu, czy z ojcem wszystko w porządku, czy zapewniamy mu jak najlepsze warunki i tak dalej. W związku z tym są ludzie, którzy jak najbardziej interesują się to, że oddali, to nie znaczy, że oddali, bo nie chcą się zajmować, tylko po prostu nie są często fizycznie i... Zawodowo nie są przygotowani na opiekę nad osobą chorą, starszą. W związku z tym no, Korea stoi przed dużym wyzwaniem. Jeśli chodzi o to. A mogą być także uderzeni teraz trochę po kieszeni ze względu na to, że z tego co słyszałam Stany Zjednoczone nałożyły taryfę na panele słoneczne oraz mm, pralki. A tutaj największymi Powiedzmy, że eksporterami są Chiny oraz Korea Południowa. Co z tego przyjdzie, tak naprawdę trudno powiedzieć, bo teoretycznie mogłoby to wywołać wojnę, jeśli chodzi o rynki. Bo z jednej strony, tak, Chiny, chińskie firmy powiedzmy, że eksportują bardzo dużo. Z drugiej strony mogą zablokować import rzeczy typowo amerykańskich, tak, mogą zablokować gro kontraktów i tak dalej. Ciekawym faktem jest, iż jedna z zablokowanych firm, firm która bardzo podniesiono taryfy, ma głów... głównego udziałowca chińskiego, więc jest to sam udziałowiec protestował, że dlaczego ich przedstawiciel w Stanach upiera się, żeby podnieść tą taryfę w momencie, kiedy no, zostali w ten sposób, że tak powiem, wrobieni. Zobaczymy co dalej. Fakt jest taki, że w Stanach taryfy na te urządzenia, tak to nazwijmy, są bardzo niskie w porównaniu z innymi krajami, na przykład krajami Unii Europejskiej. W związku z tym być może jest to większa szansa wyrównania szans na rynkach także, tak? Trudno mi jest oceniać, ponieważ jest to zbyt wielowarstwowy problem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o mnie. A teraz oddaję wam emiocika. No tak, dodając tylko do tej twojej kwestii związanej z cłami na panele słoneczne, mówi się, że może to doprowadzić nawet do utraty miejsc pracy przez około 90 tysięcy osób z przemysłu, gdzie zatrudnionych jest około 260 tysięcy osób, więc to jest naprawdę olbrzymia kwota, olbrzymia liczba osób. No, zobaczymy jak to się wszystko Rozwiąże. To ja przechodzę teraz takim razie, do swoich takich newsików. Zacznę może od czegoś takiego bardziej relaksacyjnego. Mianowicie była japońska gwiazda filmów dla dorosłych. 30-letnia Asuka Hoshino. To też jest świetne, że 31-latka i już jest byłą gwiazdą. Ale w tym zawodzie, z tego co się orientuję, przerób jest taki, że to jest 2-5 do 5 lat, wytrzymuje osoba i to jest 5 lat, to jest naprawdę dużo. W zawodzie, zwykle po trzech latach wychodzą, że tak powiem, z niego no i wtedy zabierają się za, za inne y, działalności, gdzie mogą wykorzystać swoje atuty i pani Hoshino wraz z firmą ślubną Ambitious rozpoczęła oferowanie nietypowej usługi. Za jedyne 350 tysięcy jenów, czyli w na polskie to chyba około 10 tysięcy złotych, można wziąć z nią w cudzysłowie Ślub polega to na tym, że pan młody, po wyłożeniu odpowiedniej ilości gotówki, spotyka się z panią Hoshino trzy tygodnie przed ceremonią ślubną, ustala jej szczegóły, następnie odpowiednio ubrany, przygotowany, stawia się w dzień ceremonii, zostaje na nim dokonane takie profesjonalne strzyżenie, ułożenie fryzury, przygotowanie go do tej, do tej ceremonii, potem jest próba przed ceremonią, i dochodzi do samej ceremonii ślubnej. Oczywiście pan młody musi mieć obrączki, ale obrączki on musi też zasponsorować. Więc to jest też następny wydatek. I taka ceremonia kończy się wydaniem certyfikatu i otrzymaniem sześciu odbitek z sesji fotograficznej z aktorką. No Jeśli chcecie poudawać, że mieliście ślub, to możecie sobie taką sesję zrobić. A czy noc poślubna jest wliczona? Wiesz co, nawet nie można było pocałować panny młodej. Tak, to wszystko jest zapisane w umowie, że y, jakby pocałunek nie wchodzi w grę. Ale najlepsze jest to, że pani Hoshino ma na grafik zajęty już na kilka miesięcy do przodu. W związku z tym chętnych nie brakuje i teraz moje pytanie jest takie, czy to bardziej jest świadczy o jej popularności, czy o pewnym zjawi pewnych zjawiskach w społeczeństwie japońskim. No tak czy inaczej, jeżeli macie zbędne 10 tysięcy, to możecie w takiej sesji wziąć udział. Z takich może troszkę bardziej poważnych tonów, wszyscy wiemy, że Japończycy mają na około swojego terytorium różnego typu wyspy, o które spierają się w różnych dysputach terytorialnych, czy to z Chinami, czy z Koreą również południową. I... Co ciekawe, Japończycy w tej chwili otworzyli w Tokio muzeum dotyczące wysp spornych, w którym są wystawione zdjęcia, dokumenty, które mają legitymizować prawo kraju do tych terenów. Po pierwsze, bardzo się nie, nie spodobało to Chińczykom, tym bardziej, że zostało to zrobione dosłownie. Chwilę przed wizytą japońskiego ministra spraw zagranicznych w Pekinie, na którym tam miał być omawiany problem Korei Północnej, ale ten, te, ten temat zdaje się też miał, wypłynął w związku z tym na szerokie wody jak to się mówi, ponieważ Japonia i Chiny mają ze sobą tak zwane Senkaku Islands, czy wyspy Senkaku, po japońsku Chińczy, nie pamiętam tej chwili nazwy chińskiej, to są wyspy na morzu wschodniochińskim, a i jeszcze ostrzej do całej sprawy odniósł się rząd Korei Południowej, który wprost zażądał zamknięcia tego muzeum. I Japonia oraz Korea spierają się natomiast o wyspy Takeshima. Jeżeli jesteśmy przy kwestiach hmm, takich trochę bardziej gospodarczo-finansowych, to wszyscy słyszeliśmy o tym, że niedawno Bitcoin bił rekordy, jeśli chodzi o swoją wartość. Natomiast w Japonii, gdzie istniała, istnieje jeszcze nadal giełda tokijska y, wirtualnych walut o nazwie Kończek, straciła ona 58 miliardów jenów, czyli około 530 milionów dolarów z powodu ataku hakerskiego. Giełda ta twierdzi, że miała wszystkie najlepsze zabezpieczenia. No, poza oczywiście jednym najważniejszym dostęp do kont użytkowników był zarządzany do Zarządzany przez jeden system, a ten system, do niego dostęp był możliwy z sieci, a jak wiadomo nie ma czegoś takiego jak zupełnie bezpieczny system podłączony do sieci, z czego yy, skorzystali hakerzy i w ostatni piątek po prostu dokonali takiego wielkiego ataku. Co interesujące, do tej pory największym wyczynem było ukradzenie 48 miliardów jenów z giełdy Mt. Gox, która zajmowała się bitcoinami. I miało to miejsce w 2014 roku. Aha, jeśli zastanawiam Was, czy te osoby mają szansę na odzyskanie swoich pieniędzy, to śpieszę z odpowiedzią, że najprawdopodobniej swoich pieniędzy po prostu nie odzyskają, a niektórzy tam wpakowali naprawdę ładny kawałek grosza. Z takich relaksacyjnych informacji, tokijska linia metra hibia zaczyna od najbliższego poniedziałku, czyli w zasadzie od Jutera, puszczać w pociągach serii 13000 – są to pociągi wprowadzone do użycia w marcu 2017 roku – muzykę klasyczną. Podróżujących na trasie Naga Meguro oraz Kita Senju usłyszą takie utwory jak Sweet Bergamesque Claude'a Debussy, Pieśń wiosenną Mendelssona czy Nocturne Chopinowski, jak również utwory japońskiego kompozytora Mitsuhiro. Ciekawe jest skąd się w ogóle wziął pomysł na takie mm, nietypowe umilanie życia pasażerom. Otóż w zeszłym roku przez pomyłkę kierowca jednego ze składów podczas jazdy włączył pasażerom muzykę klasyczną. Warto wiedzieć, że muzyka klasyczna jest normalnie puszczana jako muzyka testowa dla systemu głośników. Po prostu aby sprawdzić czy te działają. Odzew pasażerów był niesamowity. I mi się to tak spodobało, że od tamtej pory firma zrobiła kilka testów i za każdym razem pasażerowie byli mega zadowoleni. I dlatego postanowiono ruszyć z tym pomysłem na stałe. Może u nas? Taki dźwięk w metrze. Wątpię, biorąc... Znaczy... Po pierwsze, większość z nas korzysta z urządzeń właśnie muzycznych wszelkiego typu, w związku z tym podejrzewam że o ile na przykład w pociągach długodystansowych to by miało większą szansę o tyle w metrze, gdzie bardziej mm, jedyny tak naprawdę odgłos od maszyny, jaki mamy tak, to informacja o stacjach dzięki temu czasem, jak człowiek się że tak powiem wyłączy, to zwraca to uwagę tak. natomiast obawiam się, że w przypadku w momencie ciągłego dźwięku Wiele osób będzie wysiadać na stacji, na której nie chciało wysiąść. Albo zostanie wyproszonych na stacji końcowej. To teraz znowu do takiego mniej pozytywnego zjawiska. W 2017 roku ukarano dyscyplinarnie w Japonii 260 oficerów policji. Najczęstszym powodem było molestowanie seksualne oraz podglądanie za pomocą kamer. To były aż 83 przypadki. Kradzież, wyłudzenia i oszustwa oraz malwersacje to 57 osób. Wypadki drogowe i naruszenia przepisów 40 osób. I z tych 260 osób w 32 przypadkach osoby zostały wydalone ze służby, 72 osoby zostały zawieszone, 34 osoby dostały oficjalne ostrzeżenia, a w 122 przypadkach doszło do obcięcia pensji. I najwięcej tego typu przestępstw policyjnych Zanotowano Fukuoce, Tokio i Osace, odpowiednio 23, 21 19 osób. Natomiast policja, policja prefekturalna z Yamagaty, Kochi i Totori może być zadowolona. Tam nie doszło do żadnych przypadków tego typu. Teraz pytanie jest takie, czy nie, nie doszło, bo nie chcą nic ujawnić, czy nie doszło, bo rzeczywiście mają tak znakomitą policję. Tego się nigdy nie dowiemy. <grym> I teraz taka, takie małe ostrzeżenie. Jeżeli chcecie w najbliższym czasie, powiedzmy tygodnia, dwóch, odwiedzić Japonię, proponuję Wam bardzo uważać albo wstrzymać się na razie z wyjazdem do tego kraju. Dlaczego? Japonia jest w tej chwili targana epidemią grypy. W ciągu jednego tygodnia zanotowano tam prawie 3 miliony zachorowań, zamknięto na terenie kraju 108 szkół i ponad 7,7 tysiąca klas, z tygodnia na tydzień liczba chorych podwoiła się. Najbardziej doskwierają Japończykom wirusy typu A, które były odpowiedzialne za pandemię z 2009 roku oraz wirusy typu B. Te drugie zwykle uaktywniają się w lutym, ale w tym roku wzrost zachorowań przyszedł szybciej niż zwykle. Warto zauważyć, że około miliona pacjentów to osoby od 5 do 19 roku życia a blisko 300 tysięcy to dzieci poniżej 5 lat. W związku z czym naprawdę uważajcie na siebie, gdybyście mieli do Japonii teraz się udawać. Ewentualnie jeśli stwierdzicie, że nie jesteście w stanie przełożyć wyjazdu, to doradzałabym wykupienie yy, ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ... Czasami ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że jeśli zachorujemy za granicą, to rachunek możemy potem dostać lepszy niż za cały wyjazd. W związku z tym jest to stosunkowo niewielka kwota, jeśli wiemy, że panuje epidemia, jechać i tak chcemy, przynajmniej w ten sposób się zabezpieczmy. Bo szkoda by było, żebyśmy wrócili nie dość, że ze złymi wspomnieniami, to jeszcze z bankructwem. A to jest ciekawe, że yy, w Japonii jest większa podaż na przykład szczepionek przeciw grypie niż zapotrzebowanie na te szczepionki. W związku z tym, oni nie mają problemu z, samy, problemu z samymi szczepionkami, tylko jak widać te szczepionki, po pierwsze, to nie jest w tej chwili okres na szczepionkę już w momencie zachorowania, a po drugie, mogą to być nie te szczepy grypy, które, na które szczepionka jest akurat skonstruowana. E, ze spraw takich gospodarczych jeszcze. Japończycy, co jest uwaga, uwaga, niespodzianką, może nie, zmagają się z niedoborem siły roboczej w kraju. Nic więc dziwnego, że wzrasta coraz bardziej liczba zagranicznych pracowników. Obecnie w kraju pracuje 1,28 miliona osób spoza granic. Najwięcej, uwaga, uwaga, Chińczyków, Wietnamczyków, Filipińczyków, Brazylijczyków i Nepalczyków. W ogóle nie ma tam kolei. Co za zdziwienie. Japonia, która podnosi się po olbrzymiej zapaści i kryzysie z lat 2008-2009, zaczęła w końcu odbudowywać swoją gospodarkę. Kolejny rok, kiedy produkt krajowy brutto zanotował wzrost rok do roku na koniec roku. I w związku z tym potrzebuje gospodarka coraz więcej pracowników. Wynika to też również z tego, że coraz mocniej starzeje im się społeczeństwo, o czym wielokrotnie Wspominaliśmy. No, i jeśli kraj ten nie zacznie się otwierać na, na nowy, nową krew, świeżą krew z zagranicy, to mogą w ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu lat nastąpić no, ciekawe z punktu widzenia społecznego, ale dla kraju nieco szkodliwe procesy bo się okaże, że będą osoby przeważały w wieku poprodukcyjnym no i w związku z tym nie będzie miał kto tego produktu krajowego brutto wytwarzać. No ale zobaczymy jak to będzie. Na sam koniec taka smutna, smutna a jednocześnie taka ważna informacja. Wspominaliśmy niedawno o samobójstwie południowo-komerańskiego artysty John Keun'a który 18 grudnia popełnił samobójstwo w wieku 27 lat. Magiczny wiek. 23 stycznia tego roku została pośmiertnie wydana płyta, druga płyta i ostatnia tego artysty o nazwie Poet Artist. Więc jeżeli chcecie się zapoznać, krążek jest również dostępny na nas. Reklama. Spotify, koniec reklamy. No i cóż, od nas to byłoby chyba na tyle na dzisiaj. Jeżeli podoba się Wam taka forma przedstawiania newsów, to bardzo nam się z tego powodu rośnie na duszy. Wszelkie komentarze mile widziane, zostawcie nam y, informacje, jakich newsów mamy dla Was poszukiwać. Może chcecie y, z jakiejś konkretnej branży, z jakiegoś konkretnego y, działu społecznego y, więcej posłuchać. Jesteśmy otwarci na propozycje i w takim razie żegnamy się i do zobaczenia. Byli z Wami dzisiaj Agusia Zygmunt? Bye bye! I Emiot, czyli ja. Trzymajcie się i do usłyszenia!